Witam witamy w najnowszym podcaście konsolowiec.pl, najlepszej strony w polskiej i zagranicznej sieci. To jest nasz 62. podcast. Mamy który stycznia? Przypomnijcie mi? Już ja wiem sam. Nie, nie, nie, nie, 8 grudnia. 8, 7? Mamy, mamy 8, 7 stycznia 2011 roku, czyli chyba nasz pierwszy już po. Pierwszy? Po Rocko. Nie, właśnie pamiętam, kiedy ostatnio nagrywaliśmy podcast. Jakoś niedługo. Yy, Jeszcze, tak nie słuchaliście. Słuchacie każdego naszego podcastu do końca, dlatego z pewnością wiecie kiedy sami, podcast, ale nie, to dzisiaj jesteśmy znowu w naszym ulubionym składzie. Ulubionym składzie, no bo nie ma wszystkich, no zdarza się. Jest z nami, o, znowu alfabetycznie możecie no. przedstawić, Alfabetycznie już, nie odwrotnie, ale alfabetycznie. A nazwiskami czy imionami, tak, czynnikami. Zrobię wam łatwiej. Czy ulubioną potrawą? A to... i może zróbmy ulubioną potrawą. Dobra. A skąd ja mam wiedzieć, jaka jest twoja ulubiona potrawą? Nie, nie dobrze, ja wiem. Ja możecie się domyślić. Ja wiem A jaka. Robert wie, to okej. Okay. Dobra, no to pierwszy dudu. <laughs> To ja życzę smacznego wszystkim. Zaskoczy, powiedz na nas. A Bażur. -ba Ale ja będę się, się przywitać, zjesz? a nie mówi się o mojej potrawie. Nie na. No, tak, e, Mazeleski? Bo to jest tajemnica. E, e, Lazania, cześć. E, Łukasz Frącz. Ojejku. <laughs> nie wiem, co powiedzieć. <sustainability> Już to tak powiedziałeś. Co, co, ty... <laughs> To od razu będzie i że ulubiona potrawa, i że przejdziemy do tomka. Ej, nie umiecie się bawić, Boże. To A... bo to ja wzywam. I... Taki mały, oryginalny. Mogę I to na torcie na sam koniec Robert Sawicki. Ale pięknie. A żeś to zrobił naprawdę w takim stylu. Słuchajcie, jak wam, jako że chcemy dzisiaj trochę inaczej podejść do tematu, tak jak to było, tak jak to prawie się udało ostatnim razem pod koniec z niego podcastu, kiedy wyszliśmy z bardzo dużym, z propozycją bardzo dużego tematu, który chcieliśmy skończyć na ostatnim ale albo nie skończyliśmy i chcieliśmy przyłożyć na inny podcast. Weź dlatego... oddech. Proszę? Słucham? Weź oddech, bo żeś tak lecia na bezdechu. Nie pyskuj. I no, nie, nie, nie. dzisiaj sobie dość luźno porozmawiamy. Nie wiem z bardzo jak zacząć różną rozmowę, bo Tomek... Ale ja wciąż zostawi... zawsze rozmawiamy luźno chyba, nie? Ale chodzi... Dudu się nie zna jak zawsze, nie wie o co mi chodzi. Wiem, że, wio... Dudu, że Piątek... Nie, przepraszam, ja, ja tutaj, tutaj zrobimy sobie po prostu bardzo fajną reklamę, która czegoś co już nie istnieje. Gdybyś wiedział jak wygląda taka fajna, luźna rozmowa, to znaczy, że słuchałeś No chciałem słuchać waszego no. podcastu, ale nie mogę nigdzie znaleźć. No ja też chciałem przesłuchać i nie było nigdzie. Jezus Maria, ale wy jesteście dziwni ludzie, naprawdę, no. Zaginął. Nie, nie można pobrać tych, a, tych odcinków. No zaraz powinienem byliśmy ciekawość w słuchaczach i w związku z tym będziemy zmuszeni podać link. Ale to już zajmie się Piotr i Robert tym. tak? jak wam podcastu. minął ten tydzień, w co graliście? Patrzcie jak podchodzę do tematu i zaraz zobaczycie jak to rozwinę. Grałem w Most Effect. Czyli standardowo, że tak powiem. No. No i no, no jeszcze, jeszcze w Hydro Venture. What? A kurde, zagiąłem was. No Hydro Venture, gadu Kasta o tym robiłem. A ja słuchałem nawet. Wszyscy słuchaliśmy gadu Kasta o, o No Hi właśnie. O Hydro... Ale możesz nam jeszcze raz o nim powiedzieć. Może jakieś nowe wnioski wyciągnąłeś. Tak, no już ten. Mogę zamieniać się w lód i mogę zamieniać się w chmurę. Bo masz pełną no, wersję, dastycznie. tak? Tak, A A W pełną hmm. ile, ile ile wersję W demie tylko wodą latałeś Znaczy pływałeś Dobra, to to ma... ja może przejdę do tematu Bo widzę, że skrótem, skrótowo nie uda się Jak napisał SuperDudu Bo mamy taki super własny czat Na którym, wiecie, hejka mówimy i tak dalej ja mam że... w ogóle inny nick, nie? Że podcast nie idzie to Super no. dudu, y, dudu ma 17 lat, tak w ogóle. <grystanie> Myślałem, powinniście no to o rocznikowo, rocznikowo, pamiętaj o tym, nie wiemy. Ja mam rocznikowo 20, zapraszam wszystkie dziewczyny. <grystanie> I słuchajcie, bo zauważyłem... Cześć, przyjdzie do ciebie jakaś włochata Maria i byś miał... Zacznijmy od... Y, czekaj, dziewczyny, koleżanka u mnie pisze, ona jest włochatą, No, No, no, mów, mów. Od tego zacznijmy, bo chciałem właśnie przejść do tego skrótowo, ale jak, widzę, jak to się rozkłada, to nie, nie, nie... Nie, ma, nie uważacie, że jest teraz coś takiego, bo co... Oh Boże, jak ciężko mówić, nawet oddechu. Ma rację, tak muszę wziąć oddechu. Jest, że mamy teraz taką sytuację na rynku, jeśli chodzi o, o nas jako graczy, że doszliśmy do takich czasów, które potrwają przynajmniej do następnej generacji konsol. Za chwilę powiem dlaczego, czy, dlaczego tak uważam, że gry, które nie należą do znanych marek albo przynajmniej nie są mocno wspierane przez producentów znanych marek, za bardzo nie mają szans, jakichkolwiek szans, na naszym wspaniałym rynku. I słuchajcie, o czym mówię, na przykład spójrzcie, jak dzisiaj układa się rynek, jeśli chodzi o sprzedaż. Znaczy, mamy Assassin's Creed Brotherhood, który jest trzecią częścią Assassin's Creed. Mamy Call of Duty Black Ops, który jest chyba jedenastą częścią serii, licząc tam wszystkie. Mamy, będzie zaraz Mass Effect 3, mamy Halo Reach, Gran Turismo 5, Forza Motorsport 3. Eee, jest, jest Mario. Jest, Fable 3, nowe jest, Mario. Jest Mario. Eee, nowy Resistance zaraz chodzi, nowy Motorsport, nowy Dead Space. I jedyną chyba nową marką, jaka pojawi się, i jaka będzie miara ciekawa, jaka pojawi się w następnym roku taka, która, która rzeczywiście ma taki spory szans na sprzedanie się, to jest e, Bulletstorm, którego tam wersja epicka będzie zawierała dostęp do Pet Gears of 3. Lanoir? I... Jest... Jest... Ja zawsze brałem Lanoir, nu... ale pani powiedziałeś w końcu, Lanoir. Bo nikt czy, nie wie, jak to się mówi... wymawia. Ty Lanoir, Noir. Hej, <grymne> e Noir. Noir był. Prawa, prawa, Akcent nad E na końcu. Ona nie o francuskim. Bo nawet nie wiem, czy to po francusku. I to takie kurde, trochę smutne zauważyłem, bo. Co? Noir sprawę... jest smutny? Ja nie, nie miałam o Noir skończyć. No. E, dla mnie to wygląda jak taka gra, która w tej chwili jest takim dosyć długoterminowym projektem. Kiedy ma wyjść właściwie? W Kwietniu, w maju. W ale maju. tego roku. W tym roku chyba nie. Ma. Nie? Przyszłem. No w tym, no w tym, no ile można czekać przecież. O, o, pole żart. No. Chciałam właśnie dowiedzieć z kimś porozmawiać o tym, bo tak samemu ze sobą trochę głupio rozmawiać. Dzieci co robiłem. Dał, dałbyś rady. Dzięki. Samemu ze sobą trochę głupio rozmawiać. Nie przy ludziach, oczywiście. Nie, patrzyłbyś się pod Mateusza. Dlatego przyszedłem do. Niestety Mateusza nie ma, Ramoneska nam dzisiaj nie, nie obwinie naszych słodkich myśli w kolorowe, ramoneski coś w tym stylu. Dobra, nieważne. I kurde, no patrz, to, jaka to jest hemska sytuacja, bo mamy... Znaczy na przykład... wiesz co, Robert, mi się przede wszystkim wydaje, że trochę hiperbolizujesz sytuację, bo, wyda, bo jednak... Chciało. Nie, dobrze ja powiedział to... hiperbolizacja, wiecie bo... co to jest? Ja, wiem. No ja bo też nie, wiem. nie wiem, być może się mylę, ale zgodnie z, moi, z moimi doświadczeniami z, z, tw z twoją osobą, to, to prawdopodobnie nie zrobiłeś jakiejś dogłębnej analizy w związku Stoi na, gier na no, ja myślałem, Rok 2011 myślałem... i zrobiłeś to bardzo powierzchownie i nie, pewnie. Nie, nie, nie, Tak, ba, tak jak wielu, wiesz, yy, się modli na przykład wieczorem, tak jak czasem myślę wieczorem. I ja myślałem o tym. Ja A nie o tym... wystarczy myśleć, trzeba mieć dane statystyczne i trzeba to opracować. <grym> Bo mi też, mi też w, w tej chwili akurat na pamięt przechodzą właśnie te wiesz, dwie gry, ale jestem pewien, o na przykład Las, Las Guardian będzie jeszcze now, nową marką. Także cię z kapelusza, ale tego będzie więcej na pewno, jest nie można generalizować. Ale to jest reguły, ale! Powiedz na swoim własnym przykładzie. Ile razy miałeś sytuację, że o, czekasz na jakąś grę, na pewno byś chciały kupić, ale i tak kupiłeś coś y, ze znanym. Ale marzy. okej, nie zmienia to faktu, że rzeczywiście. No i właśnie, patrz jak to rozwinę! Oczywiście to defisy tych gier. <laughs> przyj, przyj! No. Widać główkę. <laughs> e, I jak to często bywa na przykład na swoim przykładzie i znowu będę o tym nieszczęsnym Enslaved. Miałem kupić Enslaved, nie kupiłem, bo. Chciałem, bo rzeczywiście miałem do wyboru albo Anselt, albo coś rzeczywiście z jakichś marek, których znam. I kupując na przykład właśnie Assassin's Creed Brotherhood, ee, kupiłem właśnie grę z marki, którą znam Dlatego że nie chcę się przykro naciąć, bo dzisiaj wiemy, że, mm, że dużo trafia się do średniaków, szczególnie właśnie wśród tytułów, które są słabo e, rozreklamowane, słabo propagowane wśród mediów. I częściej decydujemy się, raczej na swoim przykładzie mówię, częściej decydujemy się na marki, w których, w których czujemy się bezpiecznie, przy których, do których mamy zaufanie i przy których wierzymy, że rzeczywiście coś się uda. No i dlatego jest, nie ma nowych marków, jak powiedziałeś. Na samym no. początku wymieniłeś Ale... wszystko i dlatego nie ma tych. Co? Ale poza tym jest, jest kwestia tego, że po prostu te wielkie serie tworzone przez wielkie studia zdominowały kompletnie rynek i teraz też Ale to mówisz, że nieprawda! Ty... Tak nieprawda! 17 lat! Ale, nie, ale czemu oszukujesz słuchaczy w ale tym Ale dobra, momencie? nie ja, ja chciałem zmusić do rozmowy. Fajnie, że jest jakaś dyskusja, bo przecież to, to, że ja coś mówię, nie znaczy, że mam rację. A... To teraz się wytłumaczyć, dlaczego się nie zgadza ze mną. Dlaczego ja się z tobą nie zgadza? No, dlatego, że e, jak porównuję sytuację, jaka na przykład była przy, przy premierze Xboxa 360. jeżeli niektórzy pamiętają jeszcze, co się działo, kiedy wychodziła pierwsza 360. E, jasne, ludzie czekali na kontynuację Halo na, na kilka innych gier, na Perfect Dark, na co nie, nie jestem typu, no, na Project of Em Racing wszyscy czekali na to, ale i tak był, były takie prawdziwe hitery, jak na przykład Gears of War jak. Co tam jeszcze na Xboxe było na początku? Dawaj, dawaj nazwę. Po to jest Gotham Racing. Viva e, no. i... Piniata, a nie, to na 360 Nowe serie. Bo proszę, Gafem Racing było już na. Mm -hmm, tak, tak, tak, tak, tak. Czekaj, była ta, ta, ta z tym. O, pod... Było tego wczul na początku no, przecież. Było, było. Ale mówicie o nowych markach? Tak. A, okej. Okay. No tak, ale dlatego mówię, że teraz się sytuacja zmieniła. Tak samo przecież czy... było na PlayStation 3, tak samo przecież te Resistance, motor Stormy no i no, no, no. I do czego chcę przejść? Kurde, panowie, czy wy nie tęsknicie za takim restartem czy, i czy w ogóle wyżycie, że taki restart jest możliwy? Bo no ja to takie, jest... takie restarty masz właśnie co generacja. Właśnie te restarty jakby robią się coraz mniej, nie wiem jak nazwać, mniej gwałtowne, mniej, mniej rozległe i coraz częściej dostajemy w większości kontynuacji poprzedniej serii. Co mi się właśnie dzisiaj opisałem na blogu właśnie o 3DS-ie. To oczywiście czytałem, tak? To mówię. No, tak, tak. Dlatego taki temat pewnie żeś był. Tak. No, bo ja widziałem, że nie wspomożesz, a głównie, że mnie nawet nie wspomagasz. Siedzisz w tym swoim białym swetrze i śmiejesz się ze mnie. Nie śmieję, tylko ci przytakuję. No jak, jak, I jak mówiąc... Jak prawisz rację, to co mam ci przerywać? Szczerze mówiąc, czekam na nową generację konsol w tej chwili i to jest dla mnie jedyny powód, bo nie czuję jakby potrzeby super, super skoku grafiki, nawet widząc o to, co teraz dzieje na PC. Nie potrzebuję nowego sterowania. Jedyne, czego chciałbym, to zobaczyć rzeczywiście coś nowego: coś, no, co mnie zaskoczy, co nie będzie miało. to nie będzie tak bardzo mm, oparte o to, co istnieje już teraz, to nie będę oparty o markach. Jasne, mówiłem już podcast, podcast temu. No, nowa ten jednostka czasu, podcast. Mówiłem już podcast temu, że nie ma nic złego, moim zdaniem, w kopiowaniu jednych elementów z gier i przenoszenia ich do nowych, ale rzeczywiście tęsknię za czymś takim. Czemu to jest monolog? I tęsknię, nie, za... I tęsknię ja za. nie wysunąłeś pytania. I tęsknię rzeczywiście za czymś takim. A pytanie będzie dosyć ogólne. I tęskni za czymś takim nowym, za czymś tym nie rzeczywiście zaskoczy. Ale jakby wiesz, jak ktoś wpuszcza wnosi... nową markę, to nie, nie jest, nie, nie jest równo, równoznaczny z tym, że on nie będzie pofie, po wielu schematów, które są w innych grach. Jakby y, gra może być nowatorska pod względem na przykład nie wiem, mechaniki rozgrywki ona może należeć do danej serii, a jednocześnie może być czymś zupełnie nowym, ale pod względem Jasne. samego wykonania po schematy, które już wystąpiły w innych seriach. Jasne, ale w przypadku serii 3A... Uhum. W przypadku serii 3A, rzeczywiście, jeżeli jesteśmy już w środku danej generacji, to daje się jednak odczuć dość mocno tą, nie tym, jak nazwać, tą taką więź między innymi grami, między innymi seriami. Ona ale, jest... w, ale obecnie zauważa się taki trend, że twórcy sięgają po rebooty różnego rodzaju odświeżenia no tak. serii. Znaczy, no nawet, nawet, nawet mi się wydaje, że w pewnym sensie To wszystko zapoczątkowało Call of Duty 4 Zmieniło zupełnie wizerunek serii Rzeczywiście między, między trójką W ogóle między pierwszymi trzema częściami Call of Duty a Modern Warfare Była ogromna różnica I, i naj, najlepsze było to, że ta gra osiągnęła sukces Mimo, że była, że była zupełnie nowa Ale jakby też, też miała ten plus Że była parta na tej marce tak? I była sygnowana marką Call of Duty Właśnie Myślę, że to, że to w pewnym sensie też zachęciło twórców do tworzenia tych remake'ów i tych reboot'ów wszystkich, które teraz się masowo pojawiają na rynku. Właśnie to jest ten powód... Bo jakby wiesz, Robert, y łatwiej jest, ee... jest zrobić coś nowego na bazie uznanej marki niż kompletnie od nowo zaczynać. No, niby tak, I znacznie ale bezpieczniej. Do czego idę, bo rzeczywiście mam do czynienia z pewnymi ewolucjami rewolucjami, które jednak... Y no, nie są tak bardzo. O dosyć odbiegają od tego, co mamy w, tej chwili, w danej chwili na rynku. I czego ja pragnę? Nowa generacja, na przykład. Piotrek! No. Twoje pierwsze odpalenie Girsów. Co czułeś? To nie do opisania. Nie, rozwin to. Nie, no, wiesz, Girsy. Pierwsze Girsy przede wszystkim zaskoczyły mnie. No, nie oszukujmy się graficznie. No, bo to, to jednak dało, dało się. Przytup. Znaczy to przytup. Graficznie? A nie, a nie tym systemem, który potem wszyscy kopiowali? Ale to wszystko, wszystko zaczęło się od Kill Switcha z, z 2005 tak, roku. Tak, tylko, tylko że w Kill Switchu to działało tak, że grałem w Kill Switcha. No okej, okay, było... to było usprawnione, ale jakby nie można przewidywać roli głównego innowatora Epic Pierwszy Games. Pierwszy to... raz Kill Switch był pierwszą grą, po której na, na następny dzień w klawidory znalazłem nie tylko jedzenie, ale i moje wymiociny. To... Nie no, ale prawda jest taka, że, że, że to właśnie w tych girsach ten system tak się rozrósł. No upowszechnić rzeczywiście, no ale... No, Okej, okay, ale, ale, ale a propos ja... girsów tak jeszcze wracając do samej... No, w końcu to, chciałem gierzy, właśnie powiedzieć. Girsy no. jako takie, z całym tym swoim gameplayem, z tą episkością, rozmiarem, z, z przeciwnikami i tym no, w ogóle, no. tym rozmiarem pojedynków, były tak czymś dobitnie świeżym, czymś, mimo, że nie było tam tak naprawdę nic nowego, no bo biegamy i strzelamy, tak? Ale ogólnie, to, jak zostało to podane, było dla mnie po prostu czymś fantastycznym. Ja do Gierzu do tej pory wracam. Y twoje pierwsze pierwsza myśl, kiedy robiłeś Carp Stompa, Z tym chrupnięciem. <laughs> Czym jest bo... Carp Stomp? Karsonwego jak... jest wtedy, kiedy twój przeciwnik klęczy, wiesz, tam dyszy łapie oddech, bo już po, go powaliłeś. I w tym momencie ty bierzesz, nie wiem, jak to, podnosisz nogę i to go ku... tak tupiesz na jego głowie, że mu głowa. Ale co no Ej, nie, ale słuchaj, ale sytuacja po prostu jest taka, że właśnie takie małe smaczki, typu to chrupnięcie, ty łamanie kości, ty. A, właśnie chcę dojść do drugiego. Co tym poczułeś, jasne... kiedy piłowałeś? Ja pierdziłem. głosy, te zalewanie krwi, to wszystko były takie niby tylko pierdółki, takie detale. Coś słabo ci słychać, ale w porządku. To wszystko po prostu tak ociekało, to było tak soczyste, tak cudowne, to jest, no. To świadczy tylko, tylko i wyłącznie o jednym, że w grach liczy się gameplay, a nie, a nie inne elementy. Ale to była mowa o pierwszej części, a jakie były wasze odczucia po zagraniu w drugą część? Druga część Właśnie była go, o tak? to chodzi, druga, i w drugiej już tego nie było, bo no... Druga po prostu została rozwinięta. Raz, że została, moim zdaniem, trochę przekombinowana już i proste rzeczy ze mnie, niepotrzebnie skomplikowane, bo tak chcieli gracze. To, to już to nie było ćwierć. To nie był ten pierwszy kontakt, który był na początku. To było to, czego się już przyzwyczailiśmy. No dokładnie. Teraz pomyślisz sobie, że wyjdzie trzecia część i będzie jeszcze gorzej. Tak. Ja jestem na to przygotowany, ale tak, tak... No Więc Więc ja myślę, że najwa najważniejsze jest to, żeby twórcy. Jakby niekoniecznie wymyślali koło na nowo, ale żeby dostosowali tak rozgrywkę i, i również inne elementy, że one się po prostu podobały ludziom. I to, I to według mnie... Ja wystarczy na to, żeby nazwać grę innowacyjną i, i najważniejsze to, żeby sprawiała przyjemność. Nie rozumiem, skąd takie właśnie pomysły, jak muszą działać deweloperzy, kiedy to powinno wyglądać tak, jak wyglądało w przypadku pierwszych girsów, że leży sobie taki Cliff. Nie każdy lubi Cliffa Bleszyńskiego. Ale, ale to już no... akurat jest problem zmęczenia serią, w moim zdaniem, bo jeżeli ktoś nowy pod, by podszedł do Gears of War i zagrał ale... na przykład jak, jako, jako swoją pierwszą część trójka, to ja pewnie czuł to samo, co wygrania z wiodynkę. Niekoniecznie. Zależy właśnie, czy tak jak mówiłem, przekombinowanie nie wpłynęło przypadkiem na no, na, na znaczy, pogorszenie samej gry. Jeszcze, jeszcze przepraszam, ale skoro już siedzimy przy Gearsach to ja muszę powiedzieć, że w jedynce było o wiele fajniejszy styl jeżeli chodzi o grafikę. Mi się, z... znacznie, znacznie bardziej mi się właśnie podobała jedynka pod względem usytuowania tego jak wyglądał światek, jak wyglądały mapy i tak dalej. I to może też właśnie jest ta część przekombinowania no bo prawda walka z Riftwormem jakkolwiek no, widowiskowa by nie była to już była taka trochę przygięta moim zdaniem i zastanawiam się teraz co dostaniemy w trójce. I a propos właśnie nowy gier, bo coraz to i właśnie to się zdarza zazwyczaj moim zdaniem rzadko i nie więcej co kolejną generację, że rzeczywiście twórcy nie robią na zasadzie, że siedzą, hej coś się może spodobać graczom, coś się spodoba graczom, tylko tak jak mniej więcej powiedzmy Cliff, bo to chyba nie wiem czy on nie, w przypadkiem nie wyszedł z pomysłem Girsów, że leży sobie na łóżku i tak myśli sobie, ale zajebiście byłoby to zrobić. Ale to byłoby zajmiste, bo podobałoby mi się mi, wiem, że to byłoby dobre. Idzie do To się nazywa na natchnienie, Iwana. I, I nie mówi: O, tu, gracze tego chcą, bo widzę to na podstawie tam kilku wiesz, I pod, powiedzmy, podchodzi do kolei z zespołu: Ty, par słowo wymyśliłem, zrób to tam O, mój Boże, to było soczyste, robimy to! I to jest to mnie boli strasznie. I, I tu jest przykład... problem, że aktualnie deweloperzy po prostu nie mają, nie mają możliwości, żeby pozwolić sobie na taką dowolność i jeżeli nawet komuś spadnie jakiś fajny pomysł i potem, i potem chciałby pójść z tym do, do, do wydawcy, no to nie ma nawet sensu zabierać za to, bo, bo właściwie on wie, że, że lepiej zrobić jak jakąś daną markę i to będzie lepiej ta dewelopera, jeżeli zarobi na tej marce, a nie będzie się wysilać, wysilać i robić coś nowego. No właśnie mi się wydaje, no, że wydaje, że tu jest pies pogrzebany, ponieważ no, było, nie było, teoretycznie przynajmniej mamy kryzys gospodarczy i w momencie, kiedy ktoś wypuści coś innowacyjnego, co spodoba się powiedzmy niewielkiej grupce graczy, ale nie, nie wklei się do mainstreamu, to jest po prostu groźba, że deweloper no, powiedzmy sobie szczerze, że upadnie. No i właśnie... Ale to chyba też było tak, to, to nie można mówić, że to akurat w ostatnich latach się nasiliło, bo nawet mamy przykład z 2003 roku, jedno z moich... U, najbardziej lubiony gier Beyond Good and Evil, która też była innowacyjna i też się nie sprzedała, więc, więc wydaje mi się, że, że to zjawisko Kolejny jest już od dłuższego czasu. Mówiliśmy że o Enslaved, to, to dokładnie ta sama sytuacja. I ja sam wybrałem, jak mówiłem, zaufaną markę no, zamiast Enslave, bo byłem taki w takiej sytuacji. I... I... Boże, co chciałem powiedzieć? A, w innych takich sytuacji jest dwoje. Jed, jed, jeden z innych jesteśmy my, bo no właśnie zamiast na przykład tego Enslave'a ja no, kupiłem tego Assassin's Creed'a, tak samo jest w innych przypadkach. Powiedzmy, ktoś... Ale Robert, dlaczego kupiłeś e, Assassin's Creed zamiast No A, dobra. Podobała mi się poprzednia część i chciałem zaufać, a Enslave no, no fajne to wszystko, ale może się zawiodę, bo nie wiadomo, różni to z tymi teraz grami, wychodzi mniejszy studio, no... Ale jest jeszcze... Ale na drugi... przykład załóżmy, że miałbyś dwie gry za darmo do wyboru. Assassin's Creed Brotherhood i Enslaved, i gdybyś się zagrać, w którą, w którą byś jako pierwszą zagrał? Ciężko Takie powiedzieć. Pytanie. To musiałbyś mi teraz zaproponować, ale żeby A... teraz mieć tu. Nie, mieć bo to się kaszy, nagrywa, to więc nie to... mogę. A potem wyjdzie, to... że się nie wywiążę z tego, więc nie e... wywiązujemy. Ale fakt, bo. I to między innymi jest dlatego, że takich tytułów jest rzeczywiście mało i no, i rzeczywiście boi... boimy się po nie sięgać, bo rzadko mamy okazję sprawdzić, rzeczywiście, że coś może się spodobać. I przez to, że jest ich mało, jeśli trafia się akurat dużo krapów, no to ten. <laughs> Ten procent się zwiększa. Nie ma śmiechów, bo mądrze mówię. Właśnie Dut napisał, że mądrze mówię. Że nie może mówię, tylko że śmiechów nie ma. A, mówię? I, no i były śmiechów. Drufus... I dlaczego, ktoś pomyślałby właśnie, dlaczego jest tak mało tych ludzi? To myślisz, to nie tylko dlatego, że wydawca mówi o, o, no nie, nie, nie, bo nie zarobię. Jest druga sprawa. Powstaje powiedzmy taka gra, która albo trzyma się serii, danej, konwencji danej serii, albo coś chce zrobić po swojemu. I przychodzi taki pan PR-owiec, wiecie, taki pr i na przykład na przykładzie Derta. Chyba nie wiem, czy dla Spajka nie mówiłem o Dercie 2. Mówiłeś, no. mówiłeś, mówiłeś, mówiłeś. Że, że, że była sytuacja, pan, że... że... Tak, że panowie z PR-u podyktowali, jak ma wyglądać że gra wbrew temu, co gracze mówili, bo oni wiedzą lepiej. Właśnie, to była tak sytuacja, że wiecie... Wie, znacie, lubicie Kolina Makra, wiecie, na czym polega gra. No. no ja i. Ja nawet przysz grałem. Przyszli PR-odcy, powiedzieli, słuchajcie, robicie następną część, co? O, poczęczyli się pączkiem. Robicie następną część, co? Słuchajcie. E, gracze grają w Need for Speed'a. Grają to Project Gaffe Racing Guy inne gry. I wiecie co? I im się podoba multiplayer na 24 osoby. Zróbcie to u siebie. Ej, Roberta, możesz powtórzyć której to powiedziałeś, bo nie było cię słychać właściwie w ogóle. Słucham. To mam tak samo... U ciebie coś A, się dzieje? Nie, to też u ciebie w takim razie, bo ja słyszałem bardzo dobrze. Ja też słyszałem, także tak, jakieś... Wyłącz uciekł, automatyczne się. ustawienia Skype'a, dud. A, dobra, dobra. To już nie przeszkadzam. I powiedział, no, zróbcie sobie multiplayera na 24 graczy. A oni, ale jak? To przecież, no, to, to jest Colin, tego nie ma w ogóle. Prz, Gracze, gracze, co? Chcą? Gracze? Chcą? Ale po Jak czym, po czym żeby gracze, że... się, żebym się rozebrał, to bym się nie rozebrał? Pewnie nie, ale wy macie zrobić multiplayera i mnie to nie obchodzi. I ale... jeżeli. No, no, no. Mów. Ale jak Proszę... można wnioskować, że gracze czegoś są? Okej, okay, może ktoś wyrazić opinię na forum, że pierwszą część grał, coś mu się nie podobało, ale niemożliwe jest, żeby producenci biorali pod uwagę wszystko, wszystkie opinie. Tak, ja myślę, że, że powinni po prostu. Te opinie odpowiednio selekcjonować i wybrać te, które faktycznie są sensowne, bo przecież nie każdy gra, to ma dobry pomysł. Dud, mam pytanie. Yy, szybko ja cię rozbiję twoje wątpliwości. Powiedz mi, wie, jaką konsolę zrobił Microsoft ostatnio? To jest podchwytliwe pytanie? Nie, no słucham. No i 2360, zgodnie no. z moją wiedzą. E, do czego zrobił tą konsolę? Dlaczego zrobił? No do czego? Do czego służy? No do grania, do tworzenia filmu. No. No, do grania i dobra. Przez kilka lat ludzie grali, zrobili markę no taką, jaką jest. Oni się znają na rzeczy. Oni no, dali zarobić Microsoftowi. stworzyli sukces Xboxa. E, Microsoft wideo, wideo Kinect. Do czego służy Kinect? Na co był zapowiadany i do czego służy Kinect? Do skakania. Co jest głównym punktem Microsoftu w tej chwili? to się z tygryskami. Dziękuję bardzo. <śmiech> nie licz... Fani, ludzie, którzy się znają rzeczy, nie liczą się. Ich opinia jest no, absolutnie nieważna. Liczy się to, co spodoba się mainstreamowi, liczy się to, aby którzy... być bezpiecznym, liczy się to, by sprzedać ludziom, którzy kupili inne marki, liczy się to, by upodobnić do innych na tyle, by każdy zachęcony, powiedzmy, sukcesem jednej marki, na podstawie danego podobieństwa był w stanie kupić z drugą. Dlatego też odnoszę wrażenie, że to koreluje w jakiś sposób z tym, że nasza branża się rozrosła w ostatnich latach bardzo intensywnie i w jakieś jeszcze powiedzmy 10 lat temu. To był raczej taki zaściankowy sektor rozrywki i, i, i po, po prostu deweloperzy i, i wydawcy nie mieli szans, żeby tak, tak mocno zarobić na swoich grach. A teraz stało się tak, że, że wydanie gry no, może przynieść ogromne, ogromne zyski producentom, czy, to dewa, czy producentom, czy wydawcom i, i po prostu boją się o to, że, że jeżeli tych zysków nie osiągną, to potem mogą mieć problem nawet utrzymania się na rynku. A kiedyś takiego czegoś nie było. Kiedyś robiono wszystko może nie tylko dla pasji, nie? bo też jakaś tam nutka komercjalizmu była. Ale na pewno nie było to aż w aż takim stopniu jak teraz. Był kryzys? Teraz? Był. To sprawdzimy, czy Bobby Kotick dalej jest gruby. Ale jakby to też nie możesz porównywać z tego kryzysu tak zwanego, bo on z tego, co mi wiadomo, nie za bardzo dotknął. Ale się Kotick! Ale gruba <laughs> świnia! O, zdjęcie z 2010 chyba roku, ale wielki. I się jeszcze duży, uśmiecha, nie? Nie, właśnie taki zwolennik był What the fuck are you doing, man? A To, to, to, to złe zdjęcie, patrz. To takie jedno ma, który się tak fajnie szczerzy. E, gdzie wy jesteście? God damn, gdzie wy jesteście? Dobra, i, Ej, wracając, i zobacz, zobacz, co się dzieje, kiedy wchodzi nowa konsola. W, zataczając koło w naszym temacie. Bo kiedy... I dlaczego wy się nie powiadacie? To jest takie. To właśnie. jest gadanie o takich podstawowych prawach w ogóle produkowania czegokolwiek. Zawsze robisz coś, co się na pewno sprzeda i co, co ci przyniesie nie coś, co się spodoba wybranej grupy odbiorców. Ja wiem... producy... Producenci gier, oni chcą zarobić pieniądze, a nie uszczęśliwić. Valve na przykład, zobacz na czym się wybiło i świetnie się na tym trzyma. Valve pokazuje, że rzeczywiście da się coś takiego zrobić, że fani nie mają racji absolutnie, że można ich... Znaczy, że fani nie mają racji. Że można powiedzieć, że fani nie mają racji, ale fani na tej zasadzie, że całe te... że fani wliczając to całe ten mainstreamowe główno, które kupiło daną grę i chce upodobnić się do innych. I w tym momencie Valve ignoruje i dobrze na tym wychodzi, bo wyrobiło sobie renomę właśnie na czymś takim. Ale to dobyt powiedziałeś... Rzadko kiedy się słucha graczy. zawsze. Producentorzy... Rzadko kiedy się słucha graczy? To tak samo jak z tym Dertem. W dwójce już zobaczy, jakie zmiany zaszły względem pierwszej części. Multiplayera udało się uniknąć, ale cała ta amerykanizacja jednak porządnie odbiła się na serii. W trójce... Robi się tak dosyć pół na pół. W ogóle, Boże, Jack, mmm, pojawiły się mniej między innymi właśnie te rajdy na ogromną ilość graczy, w, no, on, on, on, ogromną ilość samochodów w e, e, singleplayerze, które bardziej przypominają coś w stylu Gran Turismo niż Derta. I to właśnie stało się przez graczy. Właśnie dlatego, że graczy się słucha. Choć tak jak mówię, graczy nie powinno się słuchać. Chyba, że ktoś rzeczywiście jest... Ale to stanie... graczy się nie słucha, bo już by wyszło o trzy, 3, bo przecież wszyscy chcą o Shenmue 3. Tak, ja to się odniosę. Marzę o tym, marzę, marzę o tym. No ale weź sobie, poczytaj w internecie ile osób, ile jest, a chociaż ile chociaż te, te remake'i, żeby, żeby były. Nie ja ma. Potem kupi, kupi potem pięć osób, jak to zazwyczaj jest. Nieprawda. D dajcie, dajcie. nie dajcie. Dobra, ja się zamykam na pięć minut i mówcie sam. Fija. Ja właśnie idę do to pytanie, ale zwiał. To możesz mi je zadać, ja też chętnie odpowiem. O, ty nie jesteś Robert. Nigdy nie będziesz. <śmiech> nie chciałbym nawet. <śmiech> Nie, to już, się cię to już Robert jesteś, czy nie? Czy, mogę, czy nie mogę ci zadać tego pytania, co miałem dla ciebie przygotowane? Eee, możesz zadać pytanie, ale nie gwarantuję, że się odezwę. Subcio, nie, bo ty mówiłeś coś tam, że, że przyszła generacja konsol chce, żeby były takie nowe, nowe gry, świeżość i tak dalej, nie? A Będą. Nie, a nie wydaje ci się, że znowu się skupią wszyscy na tych kontrolerach ruchu na, na niedzielnych graczach i to będzie eee. jej główny? Nie, to, to już teraz jest przecież. Ale myślę, że to pociągną jeszcze do przyszłej generacji, bo jakieś ha haka jak muszą mieć. Wyglądać. Szczególnie jak Sony teraz z pewnością to podchwyci. Oni za, zwracają na to co jakiś czas uwagę, że teraz Microsoft skupia się tylko i wyłącznie na Kinekcie. I to się bardzo odbije na nich. I perłot będą mieli szansę na odkupienie aż do następnej generacji, kiedy teraz Sony no dalej tam gry wypuszcza i pokaże, no, że, że można. I prawdopodobnie Microsoft nauczy się na swoich błędach i w nowej generacji będzie musiał też się skupić na grach i nastąpi w końcu taka fajna równowaga między kontrolerami ruchu dla kogoś, kto nie jest graczem! Albo że pojawią się nowe gry jeszcze na kontrolery ruchu i będą normalne gry dla nas. I tak prawdopodobnie będzie to w generacji. Plus, nie, dlaczego nowe marki w nowej generacji? Dlaczego nowe marki? Nie wyobrażam sobie, że... Eee, nowy Xbox, o, słuchajcie kupicie nowego Xboxa, bo jest Call of Duty. Jest też na pc i na inną platformę. Z obsługą Kinecta. Ale no, ale jest też na Kinecta na pc -t. jest też na PC-a, Call of Duty, jest też na PS3. Ale i tak kupcie nowe Call of Duty, jest Xboxa, kupcie nowego. Tak nie może wyglądać. Każdy. Ale przecież Sony pociągnie dalej tego mowa do PS4. To była, bo nie wierzy, nie, że... Broni... Nie Niewykluczone, ale powiedziałam, jak sytuacja się zmieni, bo albo w, bo mówię, jak tak jak mówiłem. Ostatnio, rynek casuali powinien się przysłucić dość szybko. Ja jeszcze jakby jeszcze chciałbym powrócić do tego, co rod powiedział o, o, o tym, że, że, że jakby chodzi nowa konsola i, i budowanie jakby statusu tej nowej konsoli na podstawie wyrobionych marek. To jakby też tworzenie tych wszystkich remake'ów i, i reboot'ów i w ogóle nowych marek jest związane z tym, że po prostu producenci w pewnym momencie zauważają, że marki się przejadły. I jeżeli wypuściliby kolejną część, tym by się to nie opłacało. Jakby Oni naturalnie zauważają to, że, że warto zmienić jakieś, jakieś tory, wejść na nowe tory i, i zrobić coś nowego. Bo w pewnym momencie jest... nawet sprawdzone marki okazują się gorsze niż, jeżeli są zbyt mocno eksploatowane, okazują się gorsze niż, niż, niż coś nowego więc jakby to, to nie jest, niestety tutaj trzeba zmartwić wszystkich optymistów, że to nie jest yy, spowodowane z chęcią podarowania graczom czegoś nowego, świeżego, spełnienia ich oczekiwań i, i tego i spełnienia realizacji twórców to po prostu to jest kalkulacja tego czy coś się sprzeda czy nie to nie zawsze, bo rzeczywiście no przyznaję, żyjemy smutnie łodnym świecie, ale pozostaje tych kilku twórców, którym no rzeczywiście zależy na tym, żeby coś było fajne. Żeby na, coś na przykład, było na przykład. by Assassin's Creed. Pamiętam satysfakcję, znaczy na początku strasznie mi to nie pasowało, bo to było dla mnie zbyt szpanerskie, ale potem przekonałem, że to że to jak rozwiązano sprawę, to było coś fajne. Jak prezentacja, pierwsza prezentacja dwóch oczu w Assassin's Creedzie. Jak koleś o tym mówił. Rozumiem, że to jest pr ale jednak... Uff, był dumny z tego, że jest w stanie graczom przedstawić coś, coś tak fajnego. I sama reakcja graczy była też dosyć fajna, bo z tego pamiętam, czy to było E3, nie wiem, czy to było E3, czy to była jakaś o E3. No, E3. I na E3 rzeczywiście, no, nie idzie mainstream zazwyczaj, jeśli chodzi o samych graczy, co się pojawiają, o dziennikarzy. Tylko, czy ta, nie idzie ta Kinectowa nisza, bo wszyscy wiemy, no, nie, nie widziałem jeszcze w takich normalnych mediach takiej konkretnej pochwały Kinecta albo mowa w kwestii gier. Tak no Tomek jeszcze nie kupił. No, będę chwalił, że sobie kupię. O, Specjalnie dla Ciebie. Nie, ale tak w ogóle jeszcze wracając do tego, co Ty powiedziałeś a propos tego, że Microsoft się jakby odbije. Moim zdaniem on się odbija, ale tylko i wyłącznie wtedy, kiedy na Cię dostanie w dupę. A przykro mi, ale nie się na to, żeby dostał. Dokładnie. Ja, jakkolwiek bym chciał. Naprawdę bym chciał, że Microsoft zrobił więcej gier dla hardkorowców i nie zajmował się to swoją kamerką do głaskania tygrysa. Naprawdę bym chciał, żeby było więcej takich gier. Oni tego po prostu nie zrobią, bo Kinect się sprzedaje i to jest po prostu niepodważalny fakt, no. Mało tego. Tak, oni, oni, Ale oni chcą go nawet teraz do pc u bo zauważyli, jaki to jest ten tak. potencjał, także wiesz. Ale zauważ, ilu graczy, powiedzmy, tych kupiło przed Kinectem i tylko nie wiem, myślę, że tak jedna czwarta z nich tak myśli w ogóle o kupieniu Kinecta. To oznacza, że już za te kilka milionów, jak szybko teraz przydość Kinect, czyli przez kilka miesięcy, już ci, którzy mieli kupić Kinecta, którzy mogli kupić Kinecta, już go kupią. Nie I prawda tak, teraz za... tak samo tak. mówiliśmy o Wii, tak samo tak. ile to trwa. <głos> <głos> no Trzeciły tak, tak. wątek, spojrzałem na Ezio. Szybko, o moje ostatnie słowa. A, a i zacznie się potem branie zysku na grach. co zrobi Sony? <śmiech> hmm, kupiliście nasze gry? Hmm, dziękuję wam! Niam, niam, niam, niam. <śmiech> Przyjdzie maja grza... Że... Kupcie nasze gry! Ale które? Xbox nie ma gier! Patrzcie jak się sytuacja odwróciła! Po tylu latach! I wtedy... Dobra, ja, nie no, ja muszę, muszę tutaj przyznać tobie rację, że faktycznie line-up Xboxa na ten rok wygląda, no powiedzmy sobie jeszcze, dramatycznie słabo. I Zaworczy Forza 4, którą zapomnieliśmy <śmiech> nie wiem po co i i mm. właśnie <głos> I koniec nie, no bo oh. lineup line line dla takiego przeciętnego użytkownika, który znaczy przeciętnego, no dla człowieka, który nie spędza czasu machając przed kamerą i łapiąc wielką czerwoną piłkę jak to lubi podkreślać Kevin Butler to lineup dla takiego przeciętnego użytkownika po prostu no nie istnieje na ten rok tak naprawdę możemy sobie kupić gry, które jakby no powychodziły wcześniej i jeszcze ich nie mamy, ale to nie jest siła napędowa platformy i w tym wypadku, w tym roku no pierwszy raz Sony nie powiedziało, że to będzie rok PS3 i wygląda na to, że to będzie faktycznie już ale tu znowu, wracamy do, tu znowu wracamy do, do Kwestii tworzenia nowych marek bo, bo, no, jakby, bo ja mu temu taki temat wybrałem Z można no, wracać ale chcę, No i chcę ładnie teraz powrócić jeszcze no. bo oczywiste jest to, że, że jak jakaś konsola Traci swoje tytuły na wyłączność, To ciężej jest zdobyć te tytuły Na przykład zabierając no Mamy przykład, tak, Xbox i PS3 I na przykład Xbox chciałby mieć kolejnego To ciężej będzie mu zabrać od PS3 Na przykład wersję Call of Duty swoją Kolejnej części I stworzyć coś nowego i to właśnie jest szansa na to, żeby powstawały nowe marki. Wtedy może Microsoft sobie wynająć studio, jakieś, które, które tworzy pod jego pieczęcią i, i wtedy wydać coś nowego. I jeżeli ta marka się przejmie, to wtedy na jej bazie zbudować, yy, znaczy ta gra się przejmie, to na, te, się przyjmie, to na jej bazie zbudować już większą markę. I w tym, jest, Marek, w tym jest pewna szansa. Wiecie, że można jeszcze bardziej wyruchać markę mówię, wyruchać, zgwałcić, bez wazeliny, włożyć wielkiego widosa w tyłek i tak zamachać w nim w środku, jak chorągiewką. I jak to można zrobić? Bo nie chodzi tylko o czegoś do mainstreamu, tak? Ale wykorzystywanie marki w jeszcze bardziej perfilny sposób wobec graczy, którzy nie są bardzo świadomi tego, co się na rynku dzieje. A Mowa o dawaniu danej marki dla innego studia, bo poprzednie studia po prostu rezygnowały albo nie pasowały dane warunki współpracy. No, what I mean? Przykładem z pecetów może być Gotik. Przykładem z konsol może być Fir, który w tej chwili powstaje. I wygląda... Cię, ani słowa o gotiku, naprawdę błagam. Ani słowa o, o PC-tach, Błagam. <śmiech> Dziękuję. W przypadku to, to jest... konsol Fir 3, który teraz no, wygląda... No? Jak wygląda? <śmiech> <śmiech> Powiedz to, no, Robert. Tak, tak jak Ezio powiedział właśnie. <śmiech> <śmiech> tak jak Ezio. Wygląda jak koło, które trzeba przekręcić. Uy, pokręcić tym kołu. To jest tragicznie. I rzeczywiście, patrzcie, do... I co jest najsmutniejsze, bo tak jak mówiłem, te resety, które mamy co chwila w tych okresach, tu, kiedy pojawiają się nowe marki, a starsze na chwilkę schodzą na bok, stają się coraz mniejsze z każdym, z każdym kolejnym premieru, e, premieru konsoli, z każdym kolejnym takim punktem przełomowym na rynku gier. I boję się, co się stanie, jeżeli koniec świata nie nadejdzie. Jak myślicie? Patrzcie, jak temat ciągnę. głupi temat! I co może się stać, powiedzmy, w roku 2015? Gdzie wtedy będziemy? Gdy, załóżmy, że to... konsola zostanie wydana w 2013 roku. I co będzie w 2015 roku? Ale to dla doskonale robi Nintendo. Oni stworzyli swoje serie w, powiedzmy w, nie wiem, w 1980 roku, jakoś tak. I od 30 lat tworzą zupełnie nowe, różniące się w, duże, w, w dużej mierze od siebie gry na bazie tych samych postaci, tego samego uniwersum i tak dalej. I to im wychodzi genialnie. Przecież mam przykład Super Mario Akcji 2, który jest już, nie wiem, Szóstą, si siódmą częścią co ja, głównego w akcji 2 Super Mario Galaxy 2, <laughs> które tak, jest no, Super Band 2, <laughs> które to też było super gra pewnie, ale w każdym razie, która jest już szóstą czy siódmą serią, yy, aż do odsłoną tej serii yy, tego głównego nurtu i ona się co roku, Znaczy może nie co roku, ale każda nowa odsłona wprowadza coś zupełnie nowego. I to jest według mnie niektórzy do, do budowania marki tak, żeby ona się nie przejadła. No Tak jak w, a w Zeldzie jest, no nie, a, a, a fani wy, wypatrują każdej kolejnej części, żeby zobaczyć, co w kolejnej części będzie Link robił. No właśnie i wiecie, gracze też często narzekają, że Nintendo ma cały czas te same postacie, że ciągle wszyscy ale mają wąsy i tak też, dalej, ale że, prawda że... jest taka, że każdy w to gra i każdy się wiec, nie bawi z tymi grami. nikt jeszcze co, nigdy co? nie narzekał, że grając na przykład w nową Zeldę, coś, coś jest dla niego monotonne i, i wcześniej już to widział. Masz okulary? Tylko to jest esencja. Nie, nie mam. Tylko to jest esencja dobrej zabawy. Jeszcze raz muszę powiedzieć na pytanie, bo sobie sam przerwałeś. Masz okulary? Ale już odpowiedziałem na to pytanie. No, to musisz jeszcze raz, bo sobie przerwałeś wtedy i trzeba to od początku zacząć. Masz okulary? No, masz dwie możliwości. Mogę powiedzieć albo tak, albo nie. No, Więc jest, z rady ci taką podpowiedź dam, że wybiorę nie pierwszą odpowiedź. O, nie masz. <śmiech> <śmiech> czyli nie, nie masz. No to ci, że musisz kupić, bo musisz zauważyć pewną sytuację ale dobra. muszę, dajcie mi dokończyć bo nie chcę, żeby za chwilę w komentarzach pojawił się wielki flame na moją osobę bo zauważ, że gry Nintendo mają ten swój wspólny, dosyć specyficzny styl nie wiem jak go nazwać, styl dalekiego wschodu styl azjatycki to jest dosyć taki, taki specyficzny styl i nie chcę wyjść na kogoś, kto mówi: mówi pograłbym w coś nowego ale nie, bo jak gry mają no, ten azjatycki styl to już tam nie bardzo nie, chodzi mi o to, że równolocie można zachować też w tym swoim własnym stylu, w stylu Ameryka, w stylu... Ee, no stylu. można, ale jeszcze nikt nie, nie pokazał, że, że można to rzeczywiście zrobić. To nie, ale to, to nie zmienia nawet faktu, że te gry, od, od Nintendo, Zelda i Mario są naprawdę fajne. Wiecie, ja nie potrafię w chwili obecnej wymienić marki w ogóle kiedykolwiek, która by, nie wiadomo w jakim okresie istnienia naszej branży, była na rynku, która by miała powyżej pięciu załóżmy, odsłon, bo to jest oczywiście dużo i żeby w pewne, któraś z, z tych odsłon się nie przejadła kiedyś. Może poza Final Fantasy, okej. Okay. Ja ale tak, powiem. no to, to nie widzę niestety. Call of Duty. Wystraszyłem się teraz. Wystraszyłem się w przyszłości, bo pomyślałem że teraz za chwilę przesadzę, ale zobaczymy, jak wygląda sytuacja teraz, ta, o której mówiliśmy i rzeczywiście się wystraszyłem. I o co mi chodzi? Bo gdybyście mieli rzeczywiście tylko te gry Nintendo, to czy nie chcielibyście alternatywy w postaci powiedzmy takich gier zachodnich innych, tak? Na, nawet i tych niektórych znanych ma Takie jak właśnie były Gears of War 1, jak był na przykład Ten Slave, tak był Assassin's Creed. Dobrze byście się czuli, grając tylko w gry Nintendo, które mają jakby wspólny, własny, specyficzny styl. No Nie, o nie ale to jest już odrębna kwestia. To jest kwestia tego... Zwrotna jak... a Niedługo rzeczywiście może dojść do takiej sytuacji, że nie będziemy mieli wyboru, bo za bardzo nie wiem, co innego będzie można zrobić, jeżeli nowe marki, które gracze zaakceptują, nie pojawią się na rynku po starcie nowej konsoli. Ja bym, tutaj przywołał, przywołał na, ja bym, tutaj, ja bym tutaj przywołał... przykład y, branży filmowej, bo jakby nie patrzeć pod wierzona względami, się upodabniamy do niej. Znaczy my, w sensie branża gier. Y, w sensie, bo... i, I myślę, powinniśmy porównać się do branży filmowej, dlatego że y, że widać taki wyraźny trend tworzenia gier typowo komercyjnych, które, na, który, na których reklama jest wydawane ogromne pieniądze, które są mocno hype'owane, każdy o nich wie. I jest tworzony też powoli, ale jednak, rynek gier niezależnych, głównie dystrybuowanych przez, przez cyfrową dystrybucję. I tam faktycznie można znaleźć coś innowacyjnego, świeżego, nietypowego, ambitnego, niszowego, no i coś, co, co, co stanowi jakieś tam spełnianie wizji twórców. I w ten sposób możemy to porównać w sytuacji z kinem o tyle, że, że też mamy te wielkie blockbustery, które wychodzą do kin i każdy je ogląda, ale też mamy kino niezależne, tak? Małe, małe sale kinowe i tak dalej. Ale I dla, filmy, dla koneserów ale... kina i, i jakby to można te, te, te dwa sektory i, ale, i gier porównać do siebie. Ale duży wydawca, on nie zaryzykuje... Znaczy no, nie będzie takich chętnych, żeby wydać coś zupełnie takiego, wiesz, nowego, innowatorskiego i wszystko to, bo będzie musiał zainwestować w to pieniądze i nie ma pewności, że mu się zwrócą. Dlatego Więc... mówię, że tymi, tymi innowacyjnymi, świeżymi pozycjami się zajmą no pojedyncze się... osoby, albo jakieś tak. małe grupki, które są niezależne. Chociaż no. z drugiej strony faktycznie też się zarówno na rynku gier, jak i na rynku filmowym, tak. na jakiś czas zarabiają się produkcje bardziej ambitne, które też wchodzą do, do tego mainstreamu i, i, i też zarabiają na siebie całkiem dobre pieniądze, ale to są za wyjątki. Za dużo danych, za mało, ale mniejsze. Dalej. Już skończyłeś, ja ten, już skończyłem. Przejdzie. A to świetnie. Eee, Grał ktoś w Disney's Epic Mickey? Nie, ale słyszałem wiele opinii I planowałem kupić, ale potem jak zobaczyłem opinię to, się, to niestety zrezygnowałem Jakby wyszło na PS3, to bym bardzo chętnie Zagrał, natomiast nie będę kupował konsoli Specjalnie dla jednej gry, żeby pobiegać myszką Mickey Dziękuję Właśnie, bardzo, to poza chodzi? tym Jeszcze, jeszcze tak, jeżeli mogę To jeżeli już jesteśmy przy Epic Mickey Epic Mickey wyglądało bosko W momencie, kiedy było na etapie planowania i pojawił się pierwszy koncept. Tak, tak, to się tak, zgadzam to, no. Ale tutaj Walt Disney go on cenzurował, niestety. To, to, to, to, co niestety wyszło, jaki jest Albo cię słychać. To zupełnie inna sprawa. Okej, okay, bo jest taka sytuacja. Bo ja jednak słyszałem same negatywne opinie od e, znajomych, którzy mają Wii. Niestety znam takich ludzi. A cholera, wy, który z was też ma Wii? Och, ale, ale. plama! No wstyd, że znam tych ludzi. I. i... Ciekawe, że ktoś się śmiał, co słuchaczy. Kogo szum się włączył? Piotka. Piotrek, wiejesz! Takie ustawienia Skypeu staram się jakoś dostosować po ludzku. Um, i Teraz też szumie, czytanie, przepraszam. Tak, jeszcze taktychnie... bo Warren Spector o tym się wczoraj wypowiada, wypowiadał. Pisałem od tym I ja pisałem ja Newsa, ja to jest ja dobry powód, żeby sprawdzić tego Newsa, że ja go napisałem. Raz na jakiś czas. I Warren Spector narzekał właśnie, że dzisiejszy czas za bardzo skupiamy się na tym, żeby fajnie się, żeby, o, fajnie się strzelało. I żeby fajnie, żeby fajnie. żeby gra fajnie wyglądała. Nie, nie mogę za bardzo się z nim zgodzić, bo raz, że to jest facet, który próbuje zmiany wdrożyć na siłę, zamieniając grę w coś, co gry za bardzo nie przypomina. I takie opinie słyszałam o Epic Mickey, że raz, że gameplay właśnie nie jest przyjemny, a co Dud powiedział, że gameplay jaki jest... Ale w jakim przypadku? Jaki powinien być? Biodny, sycący, zadykcjonujący. No, taki, pod, sponąc, mówię, opieram się niestety na opinii znajomych, ja, ja główną wiem oczywiście. A taki, taki w Epic Mickey nie jest, to raz, a dwa, że no... Nacisk w ro rozmowy, których tak pragnie Spektor, tej przedstawienie fabuły przez rozmowę, wygląda tak, że po prostu podchodzimy do postaci i z rozmawiamy z, ni z nią tak, jak robiliśmy to na Pegasusie z Nesie, to woli, Nesie z Nesie, kilka lat temu, czyli podchodzimy. A bo to też jest, też jest kwestia robienia na siłę gier, znaczy robienia z gier filmów i fabularyzowania zbytniego tego, co się no. w gdzie grach. Ale co, co ja chcę przez to powiedzieć? Że to jest kolejny powód, dla którego no, mamy którego sytuację, że osoby, które no, jednak nie zaliczają się do tych większych twórców, oni po prostu nie, potra nie mają tej wyobraźni. Choć Spektor oczywiście mówi: Nasza gra jest najlepsza, ja potrafię wim lepiej. Z wykonanie niestety gorzej. Nie potrafią zrobić tego w dobry sposób, choć chcą dobrze. Po prostu biorą. Ymm, idą jakby złą drogą. Kiedy giganci. Mogą, ale nie chcą, jeśli wiecie, o, o co mi chodzi. To jest kolejny dowód. Próbuję po prostu udowodnić, próbuję zbudzić was to zmartwienie, pokazać wam, jak bardzo dzieje się źle, jak bardzo toczymy się po równi pochyłej. Mm, mądrze zabrzmiało. W kierunku, kiedy czekają nas, no, same kopie kopii. I kiedy... Już naprawdę będzie za późno na to, by wydać coś rewolucyjnego, bo patrząc, jak takie tytuły się sprzedają. Nawet nie rewolucyjnego, coś innego. No ale powiedz, co czy... można jeszcze wymyśleć w wyścigach, wyścignego. w przygodówkach czy. czy, czy, czy, czy coś, tym co tym jest fajne i nie przypomina innych gier. No to, no, no to co byś wymyślił w wyścigach? No, na, jakieś nawet, rozmaicenie. Patrz, patrz, co w girsach było nowego, pierwszych? Ale po, a zobacz, było te, cofanie czasu, to, to, to wszyscy narzekali, że jest cofaniu, a cofanie czasu w fazy, e, a trzeciej. A to też no, no, ale to jakieś. nie, ja po prostu, prostu ja nie no, cofanie ja prostu, czasu. Marzę. Ja po prostu, po prostu uważam, że nie, nie możemy oczekiwać tej siły tworzenia innowacji, obojętnie jakich, tylko chodzi o to, już o tym tak, powiedziałem, chodzi tak, o to, żeby gra była sycąca i sprawiała przyjemność i to tak, wystarczy jak najbardziej. Tak. No, i w, tym jest, w tym jest klucz. Chodzi tak. o to, żeby tak, tak ją do, dopasować pod, pod gusta i pod świadomość osób, które mają styczność z daną grą, żeby im się podobała, jeżeli będzie jej sprawiać radość. To będzie ok, bo gry są rozrywką, nie? No, ale Gimu jak się wszystko. podobają, to mogą nawalić I tak, tak samo jak każda inna rozrywka, jeżeli coś sprawia przyjemność, no to jest w porządku, no. Ale to wystarczy, ja. że nawalam sobie a, a skryptów, żeby się normalnie fajnie grało i żeby było w No jeżeli. jeżeli, jeżeli i no, ale ale nie trzeba, to, żeby grałeś, grałeś w Call of Duty 4, tak? Grałeś. No. Byłaś Przeszedłeś? Tak. Podobało ci się, znaczy nie, spytam jeszcze, czy fajnie się bawiłeś? No tak. No, no właśnie, wiem, że. No i tak, że... Się no, powiedzieć. No, ale nie powiedzieć, nie, no nie mógł, to... Ale bo, bo to jest najważniejsze. Patrzy, znaczy, chciałem powiedzieć, że, ale trochę przykrótko, ale dobra. dobra. <śmiech> wracając! Wracając! Dobrze, że było przykrótko, gdyby gra była dłuższa skończyła się Modern Warfare 2, czyli okazałoby się o wiele gorszą grą, niż powinna być. No, Wracając, trochę się wyraziłem, nie chodzi o to zobacz, a, to, a czekaj, czekaj, czekaj bo teraz tak, żeś powiedział to co, to, to, to, to, to, to, a gdy muszą być, być krótkie żeby były sryczące, tak? Bo gdy długie to nie, nie, nie, już nie, nie, nie, nie, to zależy od konceptu yy, o co chodziło o Modern Warfare I Modern Warfare I chodziło o to, żeby żebyś miał taką akcję która będzie trwała będzie tak wyglądała i będzie trwała tyle czasu żeby móc się stale zaskakiwać by móc utrzymać bicie serca w zajebiście ogromnym tempie i yy by przypominać taki dobry film akcji tylko, że interaktywny i rzeczywiście te dwie, nawet dwie i pół godziny czy tam te trzy godziny, które zajmuje krótko to jest idealne i nie ma sytuacji, że coś trwa za krótko że czegoś jest za mało, ale nie jest tak że coś się ciągnie, że coś jest niepotrzebne I za są zachowane wszystkie wymarzone, wszystkie najważniejsze elementy i co się stało? gracze powiedzieli o, gra była za krótka jesteś no, jest... fanami, wiemy lepiej twórcy powiedzieli Okej. Okay. No, no i dzięki tak temu powstała powtarza. druga część. Która była jeszcze no? krótsza. Druga? No bardzo, nie bardzo widzę związek i konotacje no, jakoś. Była dwa, dwa razy dłuższa, co najmniej. Nie. Kiedy ja na weteranie przychodziłem, Call of 4 chyba dwie i pół godziny, to Call of Duty 2 zajął mi na weteranie sześć, siedem godzin. Call Modern Warfare. 2. Niemożliwe, niemożliwe. To może być nie, chyba coś krałeś. pomyliłeś. No. No. Powinno być odwrotnie dla normalnego człowieka. jest co, co, co, co z wami jest nie... Ja nie wiem, ja was nie poznaję. Znaczy ja mówiłem do Duda, że coś mu się pomieszało, bo moim zdaniem jest tak, jak mówi Robert. Po imieniu tak? powiedział. To nie wiem, o... jak to możliwe. To może zajśćmy z tego tematu tak? lepiej. <laughs> może, nie nie, może nie bawiłeś się świetnie zabijając kury na jakimś tam targu w Kurdystanie albo innym tego typu w rejonie. Ba -ba! Super zabawa. Cisza. I tak was użytkownicy pojadą, że źle mówi się, zobaczycie. Możemy się dołożyć. Ja, ja, ciągnę, ja ca, cały ten podcast ciągnę na siłę. I o dziwo się udaje, jak już jest taki spadek zainteresowania, udaje coś powiedzieć, ktoś coś dopowie, i tak do kolejnego spadku, żeby do kolejnego wycienia. I póki co całkiem fajnie, fajna rozmowa wychodzi. Tylko wciąż za mało widzę danych, za mało waszych takich prywatnych opinii, waszych odczuć, waszych strachów. A chciałbym dowiedzieć się, czego się boicie. No, Jakie są wasze pomysły, żeby to móc naprawić? Bo to nie jest sytuacja bez wyjścia i na pewno nie jako gracze. Przekonałeś mnie, Robercie, zakładamy własne studio. I co będziecie Chciałbym robić? Mogę w i umiem ten na gitarze grać. Piotrek, co? Piotrek, Be ten. No wi wiadomo, Piotreś że to będzie że... tekstura na twarz nowego bohatera. Ja mogę zostać Piotrem wewnętrznym. Yeah. No Dobra, on... to może ja swoją opinię wyrażę. No, że opinie nie dane, tylko opinia. Twoje, to jest prosto z serca. Masz tam serce? 17 lat. <laughs> To no pokaż i nam. Chcesz w się sensie nie zajmujesz szukki, <grystanie> Pokaż, pokaż? to młode serce. Pokaż nam swoje gównia... gówniarzowe serce, chciałem powiedzieć gówniane. Gówniarzowe serce. Już nic <grystanie> nie powiem. Nie no powiedz, no powiedz. Nie. Nie, ma, nie ma serca. Teraz się obrazi i wyjdzie. Wszystkie dziewczyny, jak lubiłeś ci duda, teraz cię no lubi. sorry. Podcast, Nie z... no, chodzi. Będzie. Chodzi mi o to. Chodzi mi o to, że wiadomo, że naj, największy wpływ na wydawców i na producentów mogą, mogą wywrzeć tylko i wyłącznie gracze, bo oni mogą głosować portfelami, jeżeli przestaną kupować te tworzone dla kasy i mocno no. fajbowane mocno no, hypowane jak... gry. Znaczy dla kasy jest ka każda gra tworzona, ta, ta komercyjna. Ale do tego przepraszam, te, te że naj... ci przerwę. No, naj... Przepraszam, żeby... racji, żeby ci przerwać. Tak, bo myślisz, no, że, myśli, że, że to głosowanie potwolem po ma sens. czy że... Ale Cieka, właśnie, ale nie, nie będą... bo jeszcze nie skończyłem. Wierzę, że nie jest... możemy wymagać na siłę od nas, od graczy, żebyśmy kupowali tylko te... Nie uda. Ale czekaj, żebyśmy kupowali tylko te ambitne, że tak to my już generalizując i te innowacyjne, świeże tytuły, bo chodzi o to, żebyśmy kupowali gry dobre. I Ale jeżeli... dla każdego jest coś innego dobrego i to się nie uda. A, no, to też fakt. No. W przypadku pierwszych części... tego mówię, że to nie ma sensu. W przypadku pierwszych części właśnie, taki mówiłem, ten brak zaufania, ten brak po prostu informacji, czy gra jest rzeczywiście dobra, wpływa na to, żeby kupić grę. I jak wygląda propagowanie marki, czyli ona się sprzeda? E, osoby z mainstreamu, nie z mainstreamu, ogółem e, kupują grę, tak? Powiedzmy, mamy... życie gr... jakimś tytułem obojętnym, tylko że, tak, że pierwszą częścią jakąś. no. Prototype no. A ja mam teraz taką nie, złotą myśl może, mi... ma... może mi uciec, więc może ją od razu wyrażę. No, Powiedz szybko i cicho. Że <laughs> według, mnie, według mnie twórcy nie mogą narzekać na to, że ich nowa marka nie, nie sprzedała się, bo spójrzmy w oczy. każda nowa seria, która była wydawana, może po, poza nie przypadkami, nie była dobrze promowana. Jeżeli wiadomo, że nie ma promocji odpowiedniej, no to nie można oczekiwać, że się gra dobrze sprzeda. Tu się tak, zgadza z reguły, nie? No i no, popatrzcie sobie na historię i faktycznie jest tak, że jeżeli jakaś, jakaś nowa seria się pojawia na rynku, to ona właściwie nie ma żadnego zaplecza marketingowego. Więc tak. nie ma co że żeby ona się dobrze sprzedała. Zgadzam się. En, kolejny raz Enslave, bo no, to jest tu, się, tu się koło zamyka, no. z drugiej strony okej, okay, mamy na przykład Uncharted, tak? Ja, ja, ja, jako, pierwsze, jako, pierwsza część by, jako pierwsza część była inna, była też jakby czymś nowym, nie? nową marką w końcu. Ale na nią faktycznie wydano duże, duże pieniądze i sprawdziło się to i teraz. A znaczy, Sony, też... Sony dba o te swoje, no te, bo przecież wszystkie no. gry nowe, które wydawali na PlayStation 3 to, to, to, to, to miały tą promocję swoją. Myślę, że tu jest problem. <coughs> nie, no mów dalej. No, mów dalej. są deweloperzy i wydawcy. I tyle. Dalej. Ale ja już nie, nie no. mam nic do powiedzenia. Czyli znaczy, Sony też robi fajną rzecz, że, że nie wyciąga tych wszystkich swoich kasów, z rękawa, w, a podczas jednej generacji, tylko teraz zauważcie, że nie było na PlayStation 3 jeszcze tego, Jacka. Przypuszczam, że już go nie będzie pojawi się dopiero na PlayStation 4, kiedy powiedzą, że o, tu mamy Jacka. Ale to, to, że... to jest przez to, że Sucker Punch się wziął za Infemusa i tyle. I teraz nie mają, nie mają jak. No właśnie, wymyślili nową Jacka, markę, żeby, żeby potem sobie ją od, odłożyć na półeczkę, poczekać i wrócą do Jacka. No, też możliwe. Wracając, a propos reklam, ten najświeższy przykład Enslaved. Uh, trailery Enslaved były wow świetne I nie wiem, ilu z was widziało jakikolwiek trailer live? Tu mnie zagrałeś. Ja oglądałem parę. To znaczy, no, no ja też, też widziałem kilka. Ale trafiliście i, i... tak na nie bardziej przypadkiem chyba, co? Ale nie, to znaczy, też no no myślę, na, na że tym, jak mówimy o trailerach, to nie możemy mówić o tym, czy, czy to jest kampania reklamowa, bo jak chodzi nie. głównie... Chodzi, no bo nie, no bo osoby, Słuch... które... Bo Słuchaj gracze nie, jak, jakby... Hardkorowi gracze i tak się o wszystkich grach dowiedzą, tak? Bo oni jakby z definicji czytają wszystkie media i, i automatycznie się o czymś. Nie słyszyło rynku automatycznie właśnie. się o czymś, no i właśnie mówię, i jeżeli mówisz tylko o trailerach, to one, one wychodzą tylko, znaczy pozostają tylko w tym poletku naszym typowo branżowym, zamkniętym na hardcorowych graczy. Chodzi o to, żeby gra miała reklamę w telewizji, albo nie wiem, albo na no, jakimiś innymi kanały, kanałami była dystrybuowana, ale żeby docierała do tych do te, so, do, tych, graty, do tego mainstreamu luźni, niezainteresowani daną grą, którzy no nie śledzą o niej informacji i taki trailer działa cholernie dużo. Tak było w przypadku StarCrafta 2, kiedy wyszedł ten zajebisty trailer i tylu nowych ludzi nagle O, tam powiedzmy ktoś ma nick, e, nie wiem, John13 Wiesz, tam, wchodzisz na kanał, jego 13 lat ma. Uu, czekam na StarCrafta od premiery jego! <słuch> Aha, Pieprz, nie chcesz? Aha, tak, i... Ale trailery, one nie pojawiają się nie wiadomo gdzie, tylko... Łukasz się odezwał. No właśnie, bo głupoty gadacie. <głosy> trailery się pojawiają na stronach związanymi z grami i oglądają je... mam jeszcze nie żadnego ja. no Właśnie o tym powiedziałem, Łukasz. No wiem, ale to Robert nie zrozumiał. Na YouTubie ja trafiam co ilekroś na trailery zachęcałem mnie do jakichś gier, z którymi właśnie... Ale to dlatego, że oglądasz trailery inne i... Dostosowuje... Dlatego, że trafiam na nie, no jakoś... O, nie, na To nie jest was. przypadek. Internet się obserwuje i dostosowuje się do ciebie. Świetnie. Wracając. Założę do sytuacji, ja chciałem tu, tu powiedzieć, jak przecież wygląda rozwój każdej marki dosyć udanej. Że mamy ten wymieszanych hardkorowców, mainstreamowców, którzy kupują, powiedzmy, daną grę, tak? I z, ich, z nich robi się taka mieszanka. Zazwyczaj chyba to są hardkorowcy, jeśli gra jest taka typowo no, przeznaczona w sumie dla hardkorowców, którzy stają się fanami danej gry, tak? Zaczynają coś lubić, lubią dane cechy. I zaraz powiem właśnie, o, to jest dosyć cienka granica, zaraz powiem, to, między, to między, między tym, czego chcemy, a między tym, czego nie chcemy. I kiedy przychodzi druga część, tych pierwszych fanów ma się głęboko w poważaniu, bo próbuje się zabrać, zabrać nowych klientów. I to jest dziwne, bo powiedzmy to... Traci się to, za co marka była fajna, tylko po to, żeby uzyskać nowych klientów. I w tym momencie zadowolony przestaje być i fan, który kupi pierwszą część, i mainstreamowiec, który no widzi w tej grze, no nie widzi w tej grze tego, co widzieli ludzie kupujący pierwszą część. A jakiś przykład podasz tytułu? jakiś przykład tytułu. Eee, Boże, czekaj, niech sięgnę na moją półkę. Na pewno coś mam na mojej półce, bo jak zawsze mam powiedzieć... Mm -hmm. Tomek, musiałeś to mówić, po co Musiałe, to mówić? nie, bo on tak ciekawiej mówi, a pewnie nie wie, jaki grak mój. <gry> Słucha? Ale wiesz, że to służy dla, dla, po... dla wizerunku ogółu. Nie tylko dla wizerunku Roberta, ale też ogólnie dla nas. Tu nie... ty się PR-em nie przejmuj, tego słuchają cztery osoby. Czartwa! <gry> co, co, co? To Tom Klein, skąd ty masz Conviction? Www, to masz Conviction? Nie, ale grałem. Myślałem, że Nie mi pożyczysz. Normalny. Dlaczego wszedł właśnie na moją listę skarpa ktoś, kto nazywa się magiczny Grapefruit? kim <grym ty grym> jesteś? A poszedł sobie. że kogo ty masz na rynku. Może ktoś się pościskać z tobą. Czekoladowy no, headshot, magiczny no, to... Grapefruit. miło mi jestem, czekoladowy headshot. Kuchnia, Kuchnia pełna dziewięcia. miłości. Czekoladowy Kuchnia headshot, to toaleta jadę. pełna miłości. Ale to już. Mały szczegół. No i nie, ciekawie mnie, po prostu się zgadzacie ze mną. Zgadzacie się ze mną? No, a o czym Ale To mówiłeś, jest możesz powtórzyć? Robert, to jest truizm, bo wiadomo, że jeżeli coś, coś jest do wszystkiego, to jest do niczego, nie? Jeżeli ktoś chce się na siłę dostosować do gustów no, wszystkich... No, to się dzieje praktycznie w 100%, to wtedy... To jest coś dobrego, wywalmy to! Po prostu to jest, nie, to jest niemożliwe do wykonania. Albo się robi coś, co zadowoli daną grupę, albo robi się coś dla mainstreamu. Jeżeli robi się coś dla mainstreamu, to trzeba jakieś elementy wyrzucić, coś dodać i wtedy nie wychodzi. Nie może, to wiadomo, że Fursa nie spełni tej swojej wizji do końca. Ale tak? się jakoś dostosować jak swoją grę i obrobić. Ale jak to się świetnie zgadza z tym, z tym co właśnie czego chcemy, żeby gry nie były do siebie podobne. Bo jeżeli mamy serię, które rozwijają się niezależnie od innych, i skupiają się na tym, w czym są rzeczywiście dobre, to idąc tym tropem po krótkim czasie mamy naprawdę wiele świetnych serii, które różnią się od siebie w znaczący sposób. To prawda może wyjść tak, że w pewnym momencie pomysły się połączą przypadkowo, niezamierzenie, ale to i tak lepsze od, od yy, kopiowania. Mówiłem, nie jest przeciwny kopiowaniu, jeżeli ono występuje w taki formie, że nie się wszystkiego, bierze się to do siebie, pomysł, się, pomysł wykorzystuje się jeszcze lepiej, niż robi to inaczej. Kopiowanie jest fajne, kiedy ten, który wymyślił pomysł jako pierwszy nie zrobił tego wystarczająco dobrze i dopiero następny producent jest w stanie wykorzystać dany pomysł w 100%. I na przykład, kiedy ludzie kopiują Modern Warfare pierwszy, który był moim zdaniem w swoim koncepcie ideałem, to już no, nie wychodzi lepiej. Ale to wtedy graczy i w się pojawia, że to jest kopia tam jakiegoś tytułu. Więc to też jest, wiesz... Co? mówię, że, że potem się pojawiają w recenzjach yy, o takie opinie, że, że, że taka czynność, czy to już gdzieś tam widzieli. I mm. widają minusy, bo Widzisz, to już było. To na szczęście ginie cały szcz Już to jestem dzięki... Yy, temu to, co mówił Dud, co się by pytał, czy gra się podobała? Tak, jest okej. Okay. To, co się w recenzjach, to jest na już na większych serwisach, takich IGN, że tutaj się zauważyć, że po prostu mówi no, ten pomysł był ok, ale tutaj jest zrobiony jeszcze lepiej. Grało mi się genialnie i nie mam żadnych powodów, znaczy i nie mam zamiaru odejmować za to punktów, że pomysł był albo, że na przykład to jest kolejna, że to jest niemal to samo, co widzieliśmy w poprzedniej serii. No to jest właściwie podejście, jak najbardziej. Tak powinno się oceniać. A, no tak, ale to i tak dzisiaj na zasadzie O, tak samo jest z recenzentami. O, gra mi się podobała. Ale to już Ale jest był... Wam się pewnie nie spodoba, bo nikomu się nie podoba. Takie rzeczy się nie podobają, to, że mi się nie podobają i się nie liczy, więc wystawiam, że 5 na dziesięć. Cześć. Boże, czemu ja muszę, już mnie gardło boli, ile ja się. mówiłem? Dużo, dużo. Właśnie jesteś prowadzącym idealnym. Macie swoje 5 minut. Ja już się wygadałem. I co, i znowu sobie poszedł, tak? To był podcast 62. sześćdziesiąty drugi. A nie czwarty? Ej, czekajcie, może jeszcze jakąś taką złotą myśl na koniec ktoś rzuci. No tak, tak, A, żeby, tak, żeby podsumować. Żeby do, do, nie, do przemyślenia jeżeli, jeżeli w pewnym... Puenta. Jeżeli w pewnym momencie, wiecie, lubicie burrito albo KFC... Bo to będzie coś w KFC, Jeżeli zjecie coś w KFC i tak myślicie sobie, Boże, jakie to jest pyszne. Jak jecie to obajne KFC, jakiś fast food. Już nie reklamujmy. Fast food. Wendy's. Wendy's nie ma w Polsce. Jecie sobie Wendy's. mmm mmm, pyszne! I znać sobie z tego sprawę, że korzystaliście z tego, że smakowało wam tam, że to było dla was naprawdę pyszne. I kiedy wrócicie do domu, chcę, żebyście zastanowili się nad jedną sprawą. Mówicie, kiedy przyjdziecie do domu, usiądziecie już na toalecie, wypuścicie z siebie nowy twór, coś z stylu co męskiego dziecka, chcę, żebyście wstali, oh, żebyście wstali, od razu potem wstali, spojrzeli w to, co zrobiliście i zdali sobie, zdaliście sobie sprawę. Przepraszam, raczej to, temu w oczy. Zależy, czy ma oczy. Moje raczej ma nosek zazwyczaj. I o, się spojrzeli o, na to i uświadomili sobie jedną rzecz, że to z początku było coś, co kochaliście, a teraz jest to coś, co chcielibyście jedynie spuszczyć. To wymaga przynajmniej trzy dni, Robercie. Słucham? To wymaga przynajmniej trzech dni. To nie jest tak, że jest idziesz Chyba. Co... jesz. się masz... się nie robi w trzy dni. To jest coś, co wy zrobiliście i dzięki wam stało się wielką śmierdzącą kupą. Kurde, takiego życzy... przekazu jeszcze nie, nie, nie, nie słyszałem, jak żyje 26 lat. Nie życzę nam, ale stary jesteś, życzę nam... Straciłeś swój wiek! Żebyśmy byli w stanie sobie to uświadomić i najlepiej by, żebyśmy byli tego świadomi każdego dnia I tego nam i sobie i wam i, nam, i sobie, wam i wam naprawdę życzę to był podcast to był podcast 60. któryś styczeń 2011 60. któryś styczeń pozdrawiam was prowadzący Robert który nie chciał prowadzić i resztę ekipy Hej, czołem. jeśli dotarliście tutaj napiszcie w komentarzu może będzie prezent jakiś. Ostatni nikt nie chciał prezentu, może teraz będę chciał. Dyskusja była Masz. ciekawa, więc na pewno, na pewno wszyscy przesłuchali, żeby się dowiedzieć tej puenty. Tak, ciekawa. Ciągnąłem temat jak Tania Prostytutka za <śpiewanie> tak <w nazwie>. <śpiewanie> <śpiewanie> Tania Prostytutka za trąbę. Ciągnąć, aby ciągnąć. Tak mi pomogliście. Następnym razem nagrywam podcast. Fantastycznie. To może od Pidut... razu i, i Gliszka. <śpiewanie> <śpiewanie> jak Mateusz Pidut nagrał shortcast, a tak ja nagrałem podcast. Przygnajcie się sami. Właśnie, ja, u mnie była puenta, dosyć fajna też, spodobała mi się, mam nadzieję, że wam też. To by się pożegnajcie. Cześć. Napiszcie w komentarzach, czy wasza kupa wygląda jak George Clooney. <grym> <grym> tak. Sanky, I na ma wargi duże. <grym> Nie no, cześć.